Cześć moi drodzy, jak się macie? Co dobrego u was słychać? Myślę, że tak jak ja, nie możecie już doczekać się nowego odcinka podcastu po polsku. Jeśli tak, to bardzo się cieszę, bo mam zamiar dziś opowiedzieć wam bardzo ciekawą historię. Czy byliście już kiedyś w sytuacji, wydawałoby się, bez wyjścia? Czy wydawało się wam kiedyś, że nie dacie sobie rady? Ale jednak ktoś wam pomógł albo sami poradziliście sobie z problemem. Dziś chcę opowiedzieć wam historię, która wydarzyła się naprawdę. Wyobraźcie sobie być daleko od domu bardzo daleko od domu i nie mieć możliwości powrotu. Myślę, że takie uczucie mogli mieć bohaterowie misji Apollo 13, o której chcę Wam dziś opowiedzieć. Jednak zanim wystartujemy w kosmos, zanim oderwiemy się od Ziemi, Chcę wam bardzo podziękować za listy Za różne dowody sympatii Za to, że jesteście ze mną Że darzycie mnie zaufaniem I chcecie uczyć się polskiego Właśnie ze mną Niedawno dostałem nagranie od Włodzimierza z Kijowa Posłuchajmy razem, co powiedział Włodzimierz Dzień dobry, Piotr. Mam nadzieję, że wszystko w porządku u Ciebie. Nazywam się Władimierz, mieszkam w Kijowie, to oczywiście Ukraina. Już cały rok słucham Twoje historiki i podcasty po polsku. Dzięki Ciebie mogę usłuchać i rozumieć polskie radio, mogę komunikować się ze swoimi przyjaciółmi z Polski. Dzięki Twoim historikom udało mi się przeprowadzić Rozmowy w konsulatu Polski z powodu otrzymania karty Polaka i teraz już mam ten kartę. Dziękuję Ci bardzo. Do spotkania z Twoimi podcastami już dwukrotnie zaczynałem uczyć język polski, jednak to było bardzo ciężko. Twoja wspaniała metodyka pomogła mi uczyć język łatwo i z zadowoleniem. Napisz mi, jeśli będziesz jechał do Kijowa. Będę bardzo szczęśliwy, Zrobić dla ciebie ucieczkę. Życzę Ci wszystkiego dobrego i powodzenia w biznesie. Pozdrawiam serdecznie, papa! Pa. Dziękuję bardzo, Włodzimierz. Bardzo mi miło. Oczywiście, jeśli będę w Kijowie, to z przyjemnością się z Tobą spotkam i skorzystam z Twojego zaproszenia. Bardzo się cieszę, że kolejna osoba dostała kartę Polaka, że mogłem pomóc Ci. Włodek w nauce polskiego Włodzimierz mówi, że Dwa razy zaczyna uczyć się języka polskiego Ale dopiero moje historyjki Pomogły mu w końcu Nauczyć się mówić po polsku Polecam wam kurs 100 Daily Polish Stories To naprawdę działa Mam na to wiele, wiele dowodów Pytania i odpowiedzi są niesamowicie skuteczną metodą nauki języków Oczywiście potrzebny jest do tego wasz zapał i motywacja Potrzebny jest czas Włodzimierz uczył się przez rok Skończył wszystkie sto historyjek i teraz cieszy się efektami Ja również cieszę się z tobą Włodek bardzo mi miło, że zrobiłeś dla mnie nagranie. Dziękuję bardzo serdecznie. Moi kochani, czasami jest tak, że bez pomocy innych nie możemy dojść do celu. Czasami potrzebujemy chociaż niewielkiej pomocy. Dlatego jestem tu z Wami. Jestem tu po to, aby Wam pomagać w nauce polskiego. Jeśli mi zaufacie i skorzystacie z moich materiałów, to mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Dziś chcę opowiedzieć Wam historię o trzech ludziach, którzy bez pomocy innych na zawsze zostaliby bardzo daleko od domu Dziś chcę opowiedzieć wam o trzech kosmonautach Ale również o ludziach, którzy im pomagali O ludziach, którzy do końca wierzyli w sukces I nigdy się nie poddali Jest kwiecień 1970 roku. Ameryka prowadzi wojnę w Wietnamie. Brytyjski zespół The Beatles jest bliski rozwiązania. Za kilka dni na Księżyc poleci misja Apollo 13. Loty na Księżyc stały się prawie codziennością. Rok wcześniej, dwie misje, Apollo 11 i Apollo 12, zakończyły się lądowaniem na Księżycu i bezpiecznym powrotem na Ziemię. Tym razem również nie przewidywano żadnych problemów. Tak też początkowo było. Co prawda, podejrzewano, że jeden z pilotów jest chory na chorobę zakaźną, więc Wymieniono go na pilota rezerwowego. Astronauci mieli za zadanie przywieźć z Księżyca próbki skał i pył księżycowy z okolic ogromnego krateru. Jesteście przesądni? Wierzycie w to, że trzynastka przynosi pecha? Apollo 13. Wystartowało o godzinie trzynastej trzynaście. A awaria nastąpiła trzynastego kwietnia. Ale po kolei jest trzynasta trzynaście. Następuje odliczanie cztery. Trzy. Start! Ogromne silniki odrywają Apollo 13 od Ziemi. Początkowo wszystko idzie zgodnie z planem, jednak po chwili pojawił się problem. Jeden silnik wyłączył się o dwie minuty zbyt wcześnie. Załoga w centrum kontroli lotów musiała działać natychmiast. Inżynierowie szybko wykonali niezbędne obliczenia i dzięki wydłużeniu działania pozostałych silników misja była kontynuowana zgodnie z planem. Apollo 13 kierował się prosto na księżyc Astronauci byli pewni, że wszystko co złe jest już za nimi Przez następne 55 godzin wszystko szło zgodnie z planem W kosmosie na zewnątrz kabiny panuje kompletna próżnia w przypadku awarii systemu oddychania załoga zginie w ciągu sekund. Jeśli zawiedzie system ogrzewania, zamarzną w ciągu kilku godzin. Wszystko czego potrzebują, powietrze, woda, jedzenie, paliwo, musi być używane bardzo ostrożnie. Apollo 13 składał się z trzech części. Środkowa część to moduł dowodzenia. Tu przebywali astronauci i tym modułem mieli wrócić na Ziemię. Z przodu, z przodu tego modułu doczepiony był lądownik, w którym dwóch astronautów miało wylądować na Księżycu. A potem wrócić z powrotem do modułu dowodzenia Z tyłu znajdował się moduł serwisowy W którym był podstawowy silnik i zbiorniki z tlenem Apollo 13 od dwóch dni leciał w kierunku Księżyca 13 kwietnia 320 tysięcy kilometrów od Ziemi. Astronauci powinni włączyć procedurę mieszania ciekłego tlenu, który znajdował się w module serwisowym. Wystarczyło wcisnąć przełącznik. Kilka sekund później, astronauci walczyli o swoje życie. Chwilę po włączeniu przycisku, dokładnie 55 godzin, 54 minuty i 53 sekundy od startu, astronauci poczuli wybuch i usłyszeli huk. Wiedzieli, że dzieje się coś dziwnego. Houston. Mamy problem. To jedno z najbardziej znanych zdań. Zdanie, które często powtarzamy, gdy dzieje się coś niespodziewanego. W centrum kontroli lotów pojawiły się sygnały o awarii wielu systemów. Astronauci myśleli, że zostali uderzeni przez meteoryt. Inżynierowie, specjaliści po chwili wiedzieli już, co się dzieje. W module serwisowym doszło do wybuchu, i astronauci stracili tlen. Oddalali się teraz od Ziemi zupełnie bez zapasów tlenu. Misja została przerwana to znaczy zmienione zostały plany. Nie tak łatwo wrócić z kosmosu na Ziemię teraz trzeba było sprowadzić załogę na Ziemię decyzje na Ziemi muszą być trafne i szybkie naukowcy w centrum dowodzenia szukali sposobu na bezpieczny powrót na Ziemię najważniejsze to oszczędzać energię wyłączono więc prawie wszystkie urządzenia Zdecydowano, że wszyscy trzej piloci przejdą do lądownika, czyli do tego modułu, który miał wylądować na księżycu. Teraz to była ich łódź ratunkowa. Pamiętacie, że ten moduł był zaprojektowany dla dwóch osób Jednak w tej sytuacji Trzeba było oszczędzać energię Wyłączono więc wszystko co się dało I cała załoga przeszła do lądownika Było tam bardzo ciasno i zimno Bo wyłączono ogrzewanie Załoga wiedziała, że będą głodni, że będzie im zimno przez cztery dni. Było tak zimno, że nie mogli spać. Była jednak nadzieja, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to za cztery dni wrócą do domu. Decydowano, że Apollo 13 okrąży księżyc i potem wróci na Ziemię. Nie mogło być pomyłki w obliczeniach. Inaczej załoga albo uderzy w powierzchnię księżyca, albo zostanie w kosmosie na zawsze. Mijały godziny. Apollo 13 zbliżał się do Księżyca. Astronauci wyglądali przez małe okienka lądownika, żeby zobaczyć powierzchnię Księżyca. W końcu Apollo 13 przeleciał na ciemną stronę Księżyca i schował się tam na dwie godziny. Przez dwie godziny nie było możliwości kontaktu z centrum dowodzenia w małym lądowniku który był zaprojektowany dla dwóch osób na dwa dni filtry powietrza szybko zużyły się po pewnym czasie zaczął zbierać się dwutlenek węgla astronautom groziła śmierć Na szczęście były filtry zapasowe. Niestety, te filtry miały zły kształt, bo pasowały do modułu dowodzenia. Inżynierowie na Ziemi musieli zaprojektować specjalne urządzenie, które będzie można zrobić tam, w kosmosie, z różnych dostępnych rzeczy: z taśmy klejącej, plastikowych naczyń, rurek itd. Wszystko udało się i zastępczy filtr uratował im życie. Trzej astronauci lecieli już w kierunku Ziemi. Po drodze było jeszcze wiele problemów, które na szczęście pokonano. W końcu nadszedł czas na powrót do modułu dowodzenia. To w tym module załoga miała wejść w atmosferę Ziemi, a potem wylądować. Troje zmęczonych, zmarzniętych, głodnych, poddanych niezwykłemu stresowi ludzi musiało wykonać ostatnie manewry. Od tego zależało ich życie. Kapsuła była zbyt lekka, ponieważ astronauci nie zabrali ze sobą próbek skał z Księżyca. Trzeba było obliczyć na nowo trajektorię wejścia w atmosferę Ziemi. Dzisiejszy iPhone ma o wiele szybszy komputer niż ówczesne komputery, których używano do obliczeń. To wszystko było bardzo trudne i bardzo stresujące. Załoga uruchomiła statek uruchomiła silnik. Przed wejściem w atmosferę trzeba było pozbyć się jeszcze Modułu serwisowego i modułu lądownika Załoga odrzuciła moduł serwisowy I wtedy przez okno mogli po raz pierwszy zobaczyć Jak bardzo był uszkodzony Z boku była ogromna dziura Potem odczepiono lądownik Dzięki któremu udało im się przetrwać w kosmosie po prawie sześciu dniach w kosmosie załoga Apollo 13 w końcu miała wylądować na Ziemi. Po wejściu w atmosferę nastąpiła przerwa włączności na cztery minuty. Nikt nie wiedział. Czy moduł sterowania Nie uległ uszkodzeniu Podczas wybuchu Był przecież Bardzo blisko wybuchu Teraz Tak blisko końca Astronauci mogli Spalić się w atmosferze Ziemi Na szczęście W końcu na niebie ukazał się Moduł sterowania I odzyskano łączność Wszyscy ludzie w centrum dowodzenia bili brawo i płakali. 17 kwietnia o godzinie trzynastej. 15. Astronauci zostali Wyłowieni z Pacyfiku Misja chociaż nieudana Zakończyła się szczęśliwie Duch przetrwania jest Głęboko w nas Zwyciężają tylko ci którzy nigdy się nie poddają. Dla nich porażka nigdy nie jest opcją. Jak czuli się trzej samotni ludzie daleko od domu, gdzieś w kosmosie, o czym myśleli podczas godzin spędzonych w ciasnej, zimnej, Kapsule. Na szczęście Ludzie na ziemi nie poddali się Do końca pokonywali trudności Do końca walczyli Walczyli o swoich przyjaciół Tak sobie myślę, że Nasze życie tu na ziemi Jest trochę podobne Do takiej Kosmicznej podróży Niektórzy mają swój cel Podążają tam Robią wszystko, aby się dostać w miejsce, do którego dążą Nawet jeśli teraz mają problemy Czasami muszą zawrócić Czasami muszą zmienić kurs Ale wciąż wiedzą Wciąż widzą cel, do którego dążą są też ludzie, którzy podróżują przez życie w swojej kapsule i nie bardzo wiedzą, do czego dążą. Płyną po prostu w przestrzeni. Zagubieni gdzieś daleko w kosmosie. Nie znają swojego celu, dlatego docierają do przypadkowych miejsc zupełnie bez kontroli co jest lepsze jaka podróż przez życie jest lepsza ja wolę kontrolować swój statek kosmiczny swoją kapsułę w której podróżuję przez życie nie zawsze jest to łatwe czasami nie mamy wpływu na wiele rzeczy ale zawsze mamy wpływ na to, jak reagujemy na to, co się dzieje dookoła. Kontrolujecie swoje kapsuły lotu? Lecicie przez życie świadomie? Wtedy jest większa szansa na to, że dolecicie do miejsca, o którym marzycie. I tym optymistycznym akcentem Kończymy już dzisiejsze spotkanie Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście Że dzięki dzisiejszej audycji Chociaż troszkę Poprawiliście swój polski To była jedna z wypraw, która Przybliża was do celu Jakim jest mówienie po polsku płynnie I bez zastanawiania się Cieszę się, że mogę być tu i pomagać Wam w tej wyprawie Że mogę podawać Wam koordynaty i współrzędne Że mogę nakierowywać Was na cel Jestem tu jak szef dowodzenia lotów A Wy jesteście pilotami Tymi odważnymi, którzy nie boją się i lecą do celu Możecie skorzystać z moich wskazówek Ale możecie również wybrać swoją własną drogę Tak czy inaczej Życzę wam powodzenia i szczęśliwego lotu Szczęśliwego dotarcia do celu Myślę oczywiście o mówieniu po polsku, o porozumiewaniu się po polsku. Wszystkiego dobrego moi kochani, to wszystko na dziś. Czekam na wasze komentarze na mojej stronie, ale również na Facebooku, na YouTube. Jestem bardzo wdzięczny za 5 gwiazdek na iTunes, to bardzo mi pomaga. Dziękuję za dziś i zapraszam. Bardzo serdecznie na następne spotkanie. Do słyszenia wkrótce. Pa, pa To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl